Cześć, jestem Krzyszmen witam Was w audycji Krzyszrok. Jest to audycja, w której będę po prostu mówił co się dzieje W tym tygodniu w muzyce metalowej i rockowej. No to może na początku coś od siebie, więc jestem Krzyżmen, mam 14 lat, naprawdę nazywam się Krzysiek i pochodzę z Siemianowic, znaczy nie tylko pochodzę, ale też mieszkam w Siemianowicach. Jestem podcasterem, prowadzę podcast Jaskinia Głupoty, który znajdziecie na jaskinia.co.cc. Kiedyś prowadziłem też podcast gitarowy, który znajdziecie na p a teraz prowadzę właśnie tą audycję. No i, no i co w niej będzie? W niej właśnie będę recenzował, znaczy nie recenzował, a mówił Wam, co się stażyło w jakimś tygodniu w muzyce metalowej albo rockowej. O czym, kiedy ona dokładnie będzie leciała? Tak jak teraz, w niedzielę o godzinie 20 na antenie radia Pełna Powaga, z którego właśnie mnie pewnie słuchacie. Dobrze. Co mogę jeszcze tak powiedzieć na wstępie? No nic nie mogę na wstępie powiedzieć, już się wy wypadało przejść do normalnej części audycji, ale jeszcze Wam chcę powiedzieć, że normalnie audycje będą nagrywane na żywo. Ta audycja jednak jest nagrywana na dyktafonie, w takim samym dyktafonie jak nagrywane są odcinki Jaskini Gupoty, ale po prostu na razie pierwsza audycja to trzeba tak no, usiąść sobie spokojnie z dyktafonem nagrać, a potem to już będzie dobrze. No więc myślę, że audysje będzie będą trwały około pół godziny. No i co? No i zaczynamy. No dobra. Y, tak, pierwsze, co chcę Wam powiedzieć, to to, że ACDC nie wyrazi zgody na to, żeby y, jej, y, ich muzyka była w formacie cyfrowym. Otóż chodzi o to, że ten Apple Store, albo iStore, nie pamiętam jak to się nazywa, y, no, ma swoich ma tam wykonawców wszystkich i tam można kupować ich piosenek. Y, no i tak, y, do niedawna jedynymi wykonawcami, znaczy nie jedynymi, a najbardziej znanymi wykonawcami, którzy coś tak czegoś takiego nie udostępnili, bylo ACDC i Debiters Niedawno jednak Ace, y, Beatles The Beatles y, pozwoliło sobie, no, żeby tak ich utwory były tak sprzedawane. A tu gitarzysta i Angus jak mówi, nie, takiego wała. Yy, I co on dokładnie powiedział? Wiem, że w przypadku The Beatles to się zmieniło, ale my się nie damy. Obecne rozwiązanie jest dla nas najlepsze. Zaczęliśmy od pełnych albumów i nie mamy zamiaru z tego rezygnować. Jeżeli słyszałeś jakiś utwór nasz w radiu, to on miał tylko 3 minuty. Na ogół najlepsze utwory zostawialiśmy na albumy i to jest prawda. Chociaż nie zgodzę się, bo na przykład jeden z lepszych albumów y, y, piosenek y, ACDC z płyty Black Eyes, czyli najnowszej płyty, y, Big Jack, można było usłyszeć w radiu i on był jeden z lepszych na tej płycie. Czy może nie jeden z lepszych, a był naprawdę dobry, ale cała płyta była dobra, więc może Angus Yang miał tu prze szczęście, znaczy nieszczęście, a po prostu mu się udało. Dobra, dobra, to teraz wskakujemy do 10 maja, nie 9 maja, yy, no po prostu do 9 maja yy, co się zdarzyło 9 maja? może nie jest to informacja bardzo rokowa, ale zmarł Jożlin z Bajin. Znaczy, no wiecie, kto to jest w Polsce rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, jakoś tak była popularna taka piosenka Jożlin z Bajin. No pewnie każdy to słyszał i y, tam sobie śpiewał jeden gość, a drugi gość w czarnym tak ta garniturze tak tańczył. No jak ja to oglądałem, to to było super, i śmiesznie, a teraz Co to jest? No dobra, nieważne, nieważne. No ale ten pan Ivo Pesak sobie zmarł właśnie. Yy, był czeskim klarniecistą i piosenkarzem. Najlepszy, najbardziej znany z tańca do piosenki Jožin z Bażin". Jak umarł? Otóż żona muzyka poinformowała, że przyczyną śmierci były komplikacje po operacji wszczepienia by bypassów Co? By bypassów chyba? Dobra, nie wiem. Co to są bypassy? Zawsze myślałem, że bypasy to jest jakieś do tej brody. Dobra, nieważne, co tam dalej, będzie coś o Iron Maiden, lubicie Iron Maiden? Ja lubię Iron Maiden, fajny zespół, czyli co, w maju informacja się pojawiła, że w maju okaże się dwupłytowa kompilacja największych przebojów Iron Maiden zarejestrowanych na przestrzeni ostatnich 20 lat, a to pewnie nie pojawiła się informacja, tylko że, że ten, no może no, po prostu będzie w maju piosenka się będzie znaczy album się będzie nazywało From Fit To Eternity The Best Of od 990 do 2010 dobra tak, okładka można sobie okładkę zobaczyć a zwykły, zwykły eddy będzie w stroju czarownicy z siekierą i goni go czołg tam, dobra, tam no, będzie będzie ładna okładka Yy, dobra, yy, co się zdarzyło w 9 dziew maja? 9 maja, 9 maja y, ukazała się nowa płyta nowego zespołu. Kojarzycie może takiego gościa jak Roberta Friedrich Lice? Y, jest to oczywiście muzyk zespołu 2TM23, założyciel Arki nowego, y, gra w KNŻ y, i był współzałożycielem, jeżeli nie założycielem AC Drinkers. Teraz wychodzi z nowym, rokowym projektem. Tym projektem jest Luxorpeda. I właśnie 10, 9 maja y, Właśnie Luxor, płyta Luxure Pedy miała y, p, premierę. No, y, był to, ja przesłuchałem tej płyty, kupiłem ją sobie za 35 zł w, y, w Saturnie i Wam powiem, że płyta naprawdę wymiata. Jeżeli macie na zbytku 35 zł, to naprawdę kupcie ją. W internecie chyba jej nie dostaniecie, no ale nieważne, bo y, ja bym Wam polecił kupić, bo naprawdę, naprawdę fajne naprawdę, naprawdę fajna płyta to jest. Na okładce mamy to zdjęcie takie ślubne, go ludzi ubranych w maski gazowe, no i ludzie tam za nimi też są ubrani w maski gazowe. Nie wiem, czy to zdjęcie było prawdziwe, czy może nie, ale chyba nie. Nie wiem właściwie. Ale ale znane dosyć zdjęcie i jest na ich okładce, więc nie trudno y, znaleźć coś takiego. Y, dobra, dobra, lecimy dalej. Co się stało 10 maja? Otóż następna informacja od ACDC. ACDC już myśli o nowej płycie Je, jako fa duży fan ACDC. Właściwie ACDC to jest mój ulubiony zespół. Chociaż bardziej tak stronie do metalu, to ACDC naprawdę tak mną zawirowało, że to jest mój ulubiony zespół. No i zapowiedzieli, że że no, że po prostu już myślę o nowej płycie. Ja tutaj Wam daję informację, że to z 9, to z 10, a tak naprawdę to było z jednego wywiadu, wywiadu który no, chyba był jeszcze przed dziewiątym i przed dziesiątym no ale już myślę, że o płycie no i oczywiście o trasie koncertowej, która ma być lepsza od poprzedniej jak zapowiedział jak zapowiedział po prostu Brian Johnson Dobrze. Następna informacja. Jeszcze z 10 maja. Nie, z 9. Co ja mam z tym 10? Nieważne. Gitarzysta Accept podróbowany został na koncercie. Więc tak, powodem takiej decyzji, a bo tutaj źle przeczytałem. Zespół Accept zmuszony był zagrać jako kwartet podczas koncertów w Houston. Dlaczego? Otóż była to, powodem tego była kontuzja, jako odniósł gitarzysta zespołu Herman Frank podczas poprzedniej trasy koncertowej nie, podczas poprzedniej koncertowej nocy w San Antonio. Co mi się dzieje? Muzyk spadł wówczas ze sceny, łamiąc sobie żebra i przebijając płuco w trakcie wykonania utworu balte, ballet, proof, ballet Proof. Tak, wow, no, no dziwne, dziwne, dziwne. Nie wiem, jak można spaść ze sceny grając coś takiego? No nie wiem, dobra. Dobra, dobra, dobra. Wiecie, jaki teraz mamy dzień? Mamy 10 maja i co się stało? Zostały rozdane w Ryderiki. No i dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Otóż nasza rokowa siła, nasza metalowa siła została zwyciężona, też zwyciężyła. Otóż w Acid Drinkers dostali cztery statuetki. Acid Drinkers to oczywiście znany polski zespół grający trash metal, metal, no i dostały, dostali cztery Frederyki aż w kategoriach Grupa Roku, Piosenka Roku, Najlepsza Oprawa Graficzna Albumu oraz, oraz co? Oraz album roku Metal. Naprawdę bardzo dobra reklama dla Acid Drinkers i dla polskiego metalu. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy mamy coś jeszcze w tym dniu? Oczywiście mamy. Oczywiście mamy. Wielka szkoda. Czy... 30 sekund do Marsa, czyli 30 sekund do Mars zawiesza działalność. Okropne, jak ja, jak ja się z tego powodu smucę. No nie, no 30 sekund do Mars zawiesza działalność, o Boże Święty. O nie, a tak lubiłem ten zespół. Teraz na serio. Koncertujemy już od bardzo długiego czasu. Wystarczy nas na spojrzeć, żeby zauważyć, że jesteśmy w tym wszystkim zmęczeni. Tłumaczy Pergosista Shenon Leto. Artysta wyznał, że kapela raczej nie ulegnie rozpadowi, jednak uda się na dłuższe wakacje. Są, że weźmiemy we 10 lat wolnego, dodał. I to jest właśnie ten niby nowy rok. E, posłuchajcie sobie, ile grają ACDC? 35 lat grają. E, 35 lat? No 30, dobra, nie pamiętam dokładnie. Nie, 30, więcej, więcej, będzie więcej, więcej, więcej, 7... Dobra, nieważne, nieważne, nieważne, grają trochę ponad 30 lat. I co się stało? No ludzie ciągle grają ciągle napieprzają w te gitary, raz mieli ośmioletnią przerwę, raz, ale oni wtedy mieli już po 40 lat, a nie tak jak yy, Jared i Shannon Leto po, nie wiem, 25, ludzie, ja pierdzielę, przepraszam za niecerzuralne słowo, ale 30 Seconds to, to po prostu cipy, dziękuję, w tym temacie. 51 urodziny obchodził też Bono 10 maja, yy, lider grupy YouTube. No tak ja dodam tylko, że nie lubię YouTube za cholerę. No ale to ja. Yy, dobra. Yy, więc 10-11 maja już mogliby, mogliśmy usłyszeć premierowe nagranie z nowego krążka Morbid Angel. Dead Metal z Morbid Angel wyrazał 6 czerwca o swój ósmy studyjny album zatytułowany Eilat, e, Divinum in Sansus. Zespół udostępnił w sieci premi pre premierowe nagranie tego krążka. No więc można sobie posłuchać, e, można zobaczyć listę. E, no więc tak, ja nie słucham Morbid Angels. E, dobra. E, co tu mamy? Co tu mamy? 11 maja. 11 maja, czyli Aerosmith odrzucił single Tylera. Steven Tyler sobie ma, występuje pod swoim y, własnym y, nazwiskiem teraz y, no i dał sobie kiedyś kawałek y, do Aerosmithu, a oni powiedzieli, że jest słaby, a teraz ten kawałek robi karierę jako Tinger Stevena y, Tylera, no i to jest właściwie tyle. No, Aerosmithu też nie słucham, bo no nie wiem, takie, takie, takie zarokowe dla mnie, no. yy, Utwór Riverside będzie promował grę Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, no i tu jest super informacja dla Polskiego Roka, no wow, wow, wow, yy, coś takiego, fajnie, fajnie, fajnie, no. yy, 13 maja, yy, no i tutaj już tak śmiesznie i zabawnie nie jest. Piotr Żyżelewicz, znany potocznie jako Stopa, nie żyje. Zm, czyli zmarł Piotr Żyżelewicz Stopa, prekosista formacji Armia Izrael WW i 2 Miał 46 lat. Tą smutną wiadomość podał Janusz Iwański. O śmierci muzyka napisał także zbiwnieść Hołdys. Stopa Piotr Żyżelewicz opuścił nas na dobre kilka godzin temu. Napisał mi o tym w EFSC... W... No, weź się. Aha, weź się. Weź się w we SMSie. Janek Pospieszalski. Zabił go wylew, który dopadł go kilka dni temu podczas jazdy rowerem. Nie smućcie się. To część naszej obecności na ziemi. Tak bywa. Możecie mu podziękować za cudne prezenty. Grał bajecznie. Był równiachą na tej, nie z tej ziemi. Warto go było znać. Posłuchajcie sobie WW armii albo przyłóżcie ucho do szyny. Wszędzie jest stopa. No fakt, fakt, nie widziałem go już niestety w akcji, bo gdy byłem na koncercie 2 23 właśnie sobie leżał w szpitalu w śpiącce wtedy i zastępował go, no, znaczy nie, nie, tylko zastępowała, nie zastępowała, tylko grała po prostu jedna perkusistka, bo 2-3 ma dwóch perkusistów, w tym jeden to jest kobieta, no i był też Piotr. Piotrek to kultowa postać polskiej sceny rockowej. Muzyk pieszczotliwie nazywany jest przez kolegów Stopą, topą. z wieloma zespołami. Armia Izrael, Brygada Kryzys. Pracował jako muzyk studyjny przy płytach Tomasza Budzyńskiego, Wojciecha Waglewskiego, Mateusza Pospieszalskiego, Zakopa i Tila. Wówu dał się poznać także jako kompozytor. Piotra poznałem już, jak grał Wówu. Był następcą wspaniałych błędniazy, czyli Wojciecha Morawskiego i Adama Ryszki. Grał fantastycznie. O takich muzykach mówi się, że mają metronę w głowie. Uduchowiony profesjonalista. Miałem przyjemność zapo zapowiadać koncerty wwW zespołu Zespoły zwykle isy, Instalują się 30-40 minut. Wszystko przez perkusję, którą trzeba dobrze ustawić i nagłośnić. WWW miał zawsze stały czas montowania się na scenie 7 minut. Zawsze uśmiechnięty i skromny. Takiego go zapamiętają, wspominam Paweł Kostrzewa, serwis, yy, szef serwisu muzyka.onet.pl Naprawdę wielka, wielka szkoda, bo jest to kultowa postać dla Polskiego Roku i nie tylko, znaczy Polskiego Roka, co ja mówię. Pink Floyd wystąpiły razem na scenie. Wow, żyjący członkowie Pink Floyd, pojawi Pink Floyd pojawili się razem na scenie podczas koncertu z Trasy Koncertowej Rogera Watersa Wall Tour. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, no podoba mi się, podoba mi się. No, yy, no. 12 maja to się stało, ale informacja jest 13. Yy, dobra, nowy utwór Arctic Mancase w sieci można sobie posłuchać. Yy, tytuł tego utworu to Records of Serenade i już można go posłuchać. No więc posłuchajcie, sobie, poszukajcie sobie nowego krążka w internecie, jeżeli chcecie go posłuchać. Yy, 13 maja jeszcze przed nami no i co, no i grupa Megadet rozpoczęła nagrywać płytę. Sesja odbywała, odbywa się w San Diego w należącym do wokalisty Dave'a Mastain w Studium musiczy, opublikowali krótki wideo, raport w sesji. No więc też można sobie poszukać, gdzie go znajdziecie, już wam mówię, już wam mówię. Na YouTubie jest. No, no więc jak chcecie to Proszę bardzo, ciągle, ciągle 13 maja i grupa Vader, polska grupa metalowa, świetna wam powiem, grupa Vader kończy pracę nad nową płytą Welcome to the Morbid Reich i jeszcze w maju album ma trafić do wytwórni, niewykluczone, że też przedsmak dzieła dostaną również fani, no więc fajnie, fajnie i kończy, świetnie. No, Nie wiem, czy pamiętacie taki utwór, Sword of the Witcher, to właśnie nagrał Vader. No, no i 4 maja, tylko jedna informacja, Riverside prezentuje akładkę nowej epki. No, więc prezentuje akładkę, nie wiem co to jest Riverside, pewnie coś polskiego, ja tego nie słucham. No ale, a to wiem co to jest, wiem co to jest, wiem co to jest, a to słucham, słucham, słucham, nazwy mi się pomyliły. Yy, dobra, dobra, dobra, reverse, słucham, yy, fajny zespół, no. Można sobie posłuchać, no i właśnie tym sposobem kończę już nagrywanie, jest to niebywale krótki czas, ale może po prostu taki tydzień, albo po prostu tak szybko się uwijam. Na zakończenie chcę Wam dać piosenkę zespołu Lux Torpeda, właśnie tego nowego rodzącego się zespołu Lux Torpeda, niezalogowany. Miłego słuchania, żegna się z Wami Krzyszmen, do zobaczenia za tydzień, cześć!